HG, i firma KRK, tak? Jeden mach, zależy jak rap, Rap, to nie dla sosu, nie dla braw Patrz, ocenj sam kto daje lak Od kogo bije blask Dezen, znów gości twoich znak, Fakt, masz kolejny tak, kolejny trak nie idzie w las Kończy się twój czas, pozostajesz bez szans Pytań brak, jesteś sobą lub kogoś grasz To nasz świat, przeciw kurestwu pakt Śmierć konfidento bez litości dla tych szmar. Syrowy, prawdy smak, poczuje każdy łak Ruszymy na znak, pak, i gryżesz piach Przeciw kurestwu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 aż po deskę grobową To przeciwko kurestwu i upadkowi zasad Bądź elegancki, najważniejsza nie jest kasa. A pamiętaj, dobrym ludziom trzeba pomagać Na tak do oporu będę ich postawiał To przeciwko kurestwu i upadkowi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 Dobrym ludziom trzeba pomagać. Na chodzeniach do oporu będę ich postawiać To przeciwko królestwu i upadkowi zasad. Bądź elegancki, najważniejsza nie jest kasa to Pamiętaj, dobrym Trzeba pomagać Na koncertach do oporu Będę ich pozdrawiać Może ci już w kieszeni Myślisz sobie, ja tu rządzę Ale nie jest tak chłopaku Tutaj rządzą pieniądze Ledziach sądzę te pieniądze I tak nam nie dadzą rady Bo światem naszej mniejszości Rządzą honoru zasady Do końca w porządku Pewny bądzi bez obawy Od dystaza Dla braci swoich prawy Jeśli ryzykujesz Nie rób z tego zabawy Unikać należy Oskarżonych ławy Poza tym się pływają Wciąż kurwy pierdolone Rzekome ich zarzuty Są grubo przesadzone mają w głowach ty, Umysły są spaczone, fircy jak don Vito Corleone. A z policją zmowa tu największa jest plaga. Na ulicy widzi, na komendzie opowiada. Na piśmie nie będzie tego, o czym on gadał. Sypani nie będą wiedzieć, co im krzywdę zadał. Nie było papieru, wystarczyło słowo. Rozdzicem się upedał anonimowo. Przeciw upadkowi zasad firma działa hardkorowo Przeciwko konkurencji kampanię zaczyna nową Do tego kawałka pisze z miłą chęcią. Ludzie za mnie ręczą, a ja za nich filmachem blu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 Zawarły życie pakt. To z zasadami z całym dziadem wad Nie że ludzie, bo w siebie wierzę. Trzymaj się praw, lepsze jutro nadejdzie. Każdy z nas ma wady, ale mamy coś, czego nie oddamy nigdy. Dzięki Radę, prowadzą nas z od zdrady policję ich układy Fvr ma słowa ostre jak szpady Pamiętajcie nigdy Nie poddamy się nigdy Brak litości, nasz system wartości Łamię górę z dwu kości, dla nich nie ma świętości je pane, Byłem sobą, jestem sobą pozostanę A wy co? Maolaci Chcę ciebie zagumać i na braci Przez debile, możemy to wszystko stracić Otwórz oczy, to nie może iść na marne Szacunek dla ludzi, których domem zakłady karne